Witam serdecznie w Mecz Gleby FM, właściwie na kołysankowym radiu, na super statku zrozumienia miłości, spełnienia i napierdolność krukowny i buchony. no, także są emocje tak wielkie jak podczas zabicia Vincenta Night po bo jak podczas rzeźni na błoniach, jak podczas uderzania wierzby bijącej w Caitlyn, a właściwie właśnie to się dzieje na błoniach. <śmiech> Także spoiler super. <śmiech> Także będzie świetnie. Eee, tak, na razie będą cztery osoby, łącznie ze mną to będzie... Tak, to będą cztery osoby. Tak, niestety. I... I będzie ten mecz i nie wchodzi mnie, co się stanie, bo to się stanie tu i teraz, zanurzę małego najlacha w połce jego i trachnę ją gdzieś wysoko, hej, nie wiem, nie wiem, nie wiem, po prostu nic nie wiem. Caitlyn nie gra w płytycza, <laughs> Caitlin właśnie umiera feliz. Nie słyszysz mnie, ale to nie jest ważne, usłyszysz mnie kiedyś, także dopingujcie swoich y, ulubionych graczy, a ja zaczynam pięknie, powoli i z, z spełnieniem mogę trochę zamulać na radiu, ponieważ pisanie i mówienie bywa nieraz wyczerpujące. Tak? Hmm, spokojnie, jestem dbał. Kapitanowie, wasza runda, teraz zaczynacie. Właśnie kapitanowie zresztą weszli na boisko wraz zresztą drużyn, drużyny. Każdy swoją ma, no nie? To już nie umiem mówić, ale to nieważne. No i co, oni zaczynają, sędzia się niecierpliwi. Cudowna pani od miotlarstwa jest naszą sędzią i to ona zaczyna ten wspaniały mecz. Ona ma tego pięknego, super wspaniałego kafla, ona go rzuca do góry i teraz czas na wspaniałych kapitanów i przypominam, że spanie, e, kapitanowie, tak jak jest napisane w organizacji meczy, meczów, mecz, mecz, meczów, meczów, organizacja meczów, dobra, nieważne, rzucają kością i no, ja rzucam kością swoją specjalną i kotla też rzuca kością i on mi powie co tam wyszło albo ja sobie sprawdzę co tam mu wyszło i yy, wtedy wszystko będzie jasne także muszę sprawdzić czy yy. kimice się drą, kurcze szaliki latają po prostu jest yy, atmosfera gorąca czuć yy, zapach potu i słońce radzi w czoła Ślizgonów, puchonów i gryfonów. Gryfoni kibicują puchoną. Ślizgoni krukoną. Rocket pokazuje środkowego palca w stronę Nailacha, który ma to w dupie. Felis czuje presję. Już widać na jej czole, jak pojawiają się kropelki potu. Po prostu ktoś rzuca w nią swoją czapką. Ma nadzieję, że to jej pomoże, że dostarczy jej energii. Także... Do dzieła! Przestańcie oftować! tak jest, Alice wie co mówi, przestańcie gadać, coś wzięło do roboty, Chodnie, bo kotle tutaj z kapitanem, Tak naprawdę za je, ja, ja trzyma go kobieta. Kobieta nim rządzi, tak, wszystko jasne, wyszło, szedło z worka. Wyszedł z hangry, z chaty, no, tam, siedzi na trybunach właśnie, sprawdza lorletką, co się dzieje, sędzia czeka, nie cierpli mi się. Kurczę, widać, że kapitan Krokonów jest gotowy do ataku, co się stanie, co się wydarzy, te emocje, no, wstrząsają mną no, dogłębnie. Nic nie widzę, nie widzę, pan Toteusz Nie, nic nie robi, siedzi tylko czyta. czeka, czeka, nie wiadomo na co czeka, nie wiadomo co się dzieje, pan Tototeusz zdaje się zupełnie w swoim świecie. Już nic nie wie. Ale, ale chyba coś się ruszyło. Czy coś się ruszyło? O nie! O nie, to ja po prostu jeszcze z degustowanym komendatorem. Dobrze. Już wiadomo, co się dzieje, coś się poruszyło. Kapitan Kurkonu się poruszył. Czy są na sali jacyś ścigający? Nie, więc wszystko na mnie, wiecie? Teraz to się poruszyło. Pan Kruteusz... Yy, lat 69 minął kapitana wesołpania kawla, zatrzymał się dziewięć kilometrów za jednego jakimiś palcami wiot, witek miotku gdzieś poleciał, nie wiadomo co zrobił z tymi palcami może przypomniał sobie dotyk ale jest nic, nikt, nic, nic, nic nie wie to wszystko jasne przejął kawla za to kapitan prówkonów niejaki yy, pan yy, Dragomir, który wziął, podał kafle do nam tego Dzieje się teraz czas na wspaniały ruch e, Krukonu, którzy mają kafle w swoim posiadaniu. Dokładnie tak, moi drodzy słuchacze. Będzie się działo. Profesor McGonagall siedzi obok mnie i właśnie mnie tyka swoją różdżką i uspokaja. Ale ja się nie dam. Jestem tu dla was. Jestem tutaj, żeby komentować wszystkie wydarzenia na bieżąco. Nikt, nikt mnie nie powstrzyma, nikt. Mam nadzieję, że czujecie te emocje, bo to dopiero początek. To co się dzieje, to się dzieje. I co się stało? Nie uwierzycie, co się stało. Dante zepsuł rzut. Naprawdę jestem oburzony, ale opuścił kapelę. Nie wiadomo, zapatrzył się na coś, Naprawdę go przyjęła. I co się dzieje? No i zaczął się kolejny ruch. Kolejny ruch, ona zmierza tam do tych bramek krukonów, naprawdę jest coraz bliżej. Już się czai. To jest niesamowite, co ona robi. Naprawdę. Kurczę, po prostu dziewczyna ma zamach. Chce rzucić tym kaflem, już nie może się doczekać. Szaleje, totalnie szaleje. Ale co robią nasi wspaniali pałkarze? Ach, to już jest bardzo interesująca kwestia, bo bowiem bowiem cóż, cóż oni takiego robią, no... Mm. Alice jeszcze no i daje tłuczkiem w obrońce krukonów, daje normalnie zachwyt jej oczak. bo już odbiła tą piłeczkę i nie może się doczekać, lecz co robi y, nasz kochany y, Sahir? On, o, o, moi drodzy, on, on też bierze swoją papkę w obroty, a co robi, zaraz wam powiem, powiem, rusza się dość y, leniwie, niczym czarny kot, który w... Oj, tu koni, wszyscy koni gdzieś mają szczęście. Bowiem, sahir, wiecie, co zrobił sahir? Ten szalony krejzol, no, no, używam takich ostrych słów, ale... Musicie zrozumieć, dlaczego. On w super szybkim tempie podleciał do tego tłuczka, co go odbiła Alice i wziął, odbił ten tłuczek w Natalii, która ma kafle, która, no, naprawdę no, rzuca ten tłuczek, raczej ten tłuczek on w nią, a ona tego kafla tak mocno trzyma. Po prostu te emocje. Felix po prostu nawet nie chce patrzeć, jak bierze swoją wokę bo zasłania dziewczę rudę na ten wzrok i nie patrzy nawet na znicza, bo po prostu widok pałka pałkę Sahira, śmiewam jej wszystko, tak, że musi się odracać kilka razy dziennie, żeby nie patrzeć. Dobra, kolejne, kolejne są nasi obrońcy, no. Sharon się tam kręci w jedną stronę, a drugi pałkarz, no, ma przychrapane, ale zaraz wam powiem, dlaczego. Czy pałkarz uniknie zderzenia z czyjąś, nie, przepraszam, obrońca uniknie zdarzenia z czyjąś pałką, no to się zadać wykonawiam. Tak jest! Dajcie brałam dla wspaniałych kuchonów, ponieważ zdobyli właśnie 10 punktów. Dlaczego? Dlatego, że obrońca może uniknął tłuczka dzięki pomocy y, sahir, Sahira, wspaniałego jego Sahira najwacha, który ma pałkę i dlatego mówi o nim dobre rzeczy, żeby mnie nie zabił. Yy, ale za to Natali miała idealny mm, moment, żeby sobie walnąć kafla i, i, i walnęła sobie tego kafla i zdobyła 10 punktów, to jest 10 do 0 także okrzyki, mocne okrzyki, krzyczcie, głośno, power także udało jej się, udało jej się dziewczynie, jest naprawdę niesamowita ale teraz czas na szukających Co zrobią? Czy znajdą znicza? Czy też? Nie. Czy będą się rozglądać, czy to raczej będą się załamywać tym, co się dzieje właśnie na boisku. No wszystko przed wami, moi drodzy. Oj tak. Ten mecz dopiero się rozkręca. I proszę Państwa, no proszę Państwa, co się, co się dzieje? Feliz chyba coś udało się zauważyć, mimo że... Yy, no, wzrok od pałki Sahira. No ale cóż, yy, zaś yy, co, co z, z Ismą? Co z naszą yy, drogą Is yy, Nie uwierzycie, Isma też zauważyła znicza. Ha? Aha, A, ha, widzicie, ale z, co się stało między dziewczynami i ze złotą piłeczką, o którą, którą yy, walczyły. No, to się zaraz wiecie, wiecie, muszę poprawić swój. Yy, makijaż komentatora i poczekać na to, jak to potoczy się lot, żeby Wam opisać to bardzo, bardzo dokładnie. moi drodzy państwo, niestety Znit postanowił uciec, postanowił polecieć sobie w stronę Krukonu, przyspieszyć, jego złote skrzydełka latają wspaniale na wietrze, a ponieważ nie chce dać się złapać, jest za wcześnie, jest dopiero 10 punktów, dopiero, dopiero, ta machina musi się rozpędzać, musi być wspaniale, musi się wszystko przyspieszać. Wspaniała miotła, y, Feliz, leśni, no y, y, y, y y pięknym słońcu dzisiejszego dnia po prostu można byłoby układać poematy dla tej krukonki o rdzałych włosach. Można też byłoby układać y, poematy dla Izmy, która ma również rodzawe włosy. Po prostu wszystko jest doskonałe. Dlatego... Czas na ruch naszych wspaniałych kapitanów, oni też muszą się ruszyć bardziej, bo oni przecież są kapitanami, oni powinni więcej coś zrobić, więcej powinni dążyć do zwycięstwa, powinni rozkoszować się tą w... I cóż takiego, cóż takiego, cóż robi pan y Coled Dwarf? Otóż on czeka na szczęście, otóż czeka na stłuczeń, bo jedną, ale i może się nawet doczeka, no zobaczymy. Nie powinien zapominać, że jego przeciwnikiem jest w ale tłuczki też mają swoje prawa, tylko niech, niech nie walczy o te prawa jako prawa skrzatów domowych, bo może się to źle skończyć. W każdym razie one też mają swoje prawa i też lubią robić psikusy. I dzieje się. Otóż twórczyk poleciał do pana Marfa, a zaś kapitan tym, w tym czasie drużyny Ravenclaw przejął kafla. Tak jest, bo wiecie, kafla jest na grze i to się dzieje. Wszystko się dzieje nagle. I nieoczekiwanie, tak jak powinno być. Więc teraz mierza w stronę tych bramek puchonów, Nie może się doczekać, I aż rzuci tego kafla przed siebie i spotka. Wszystko to najlepsze drukonów w końcu dopisze im szczęście, w końcu coś osiągną. Więc, yy, tak, yy, teraz właśnie czas na rów wspaniałych ścigających. Co oni zrobią? Co oni zrobią? Otóż, to jest dobre pytanie, otóż zaraz Wam odpowiem na nie. Ja nawet nie wiem kiedy rymuję, tak się dobrze czuję dzisiaj wspaniale. No, Czeka na mnie impreza w pokłowie wspólnym, ale to muszę jeszcze poczekać na to. Także niech ktoś w końcu wygra i złapie tego no. Tak, wszystkich emocje ponoszą Pani profesor Pankonga, nie musimy Pani szturkać swoją różdżką. Czuję się doskonale. <laughs> przepraszam te emocje to jest to cóż szukający obu nie próżnią, moi drodzy państwo dlaczego? dlatego dobrze, teraz moi drodzy państwo opowiem wam co jest dalej, co potoczyło się po tym co wcześniej powiedziałem tak ja jest, jestem osobą w cimęskim. jestem prawdziwym kompendatorem Jakoś tak, ktoś się odmienia, nie wiem, nie umiem mówić. <ś pantry> Jestem z małego domu. Sabe pafu, nikt tego nie, nie zna. Więc, tylko oni zmierzają. Oni są gotowi. Oni już błądzą do trójkaści ją Oni tylko czekają, żeby mieć swoją szansę. Więc lecą w stronę tych wspaniałych pentry błonów. Czekają na to, żeby mieć okazję, żeby uduć, żeby wziąć tego kofla i go rzucić przez te burlirki przez nie barierki, ale przez, przez bo barierki to tam siedzą widzowie to jest nieważne, jest dużo emocji we mnie. bo oni siedzą na, na, tak na głowie, no, oni są za nimi, ale jednak nie obok nie, nie, nie są w stanie pochodzić tego papla z powrotem i teraz właśnie moi drodzy pokażę ten z, m, idą, właściwie lecą do, do akcji, oni są gotowi, żeby tutaj dzielać. Więc co, co robi wspaniały pałkarz kuchonów, jakim jest Alice Hughes? Co ona robi? A, ona robi coś wspaniałego, bo próbuje napieprzyć. Przepraszam, pani profesor, już nie będę przeklinać. Próbuje pałeczką, swoim uderzyć w nie w kafle, tylko w tłuczka i posłać tego strasznego tłuczka w stronę niebieskiego kapitana i i moi drodzy Państwo, nie udało się, nie udało jej się, nie udało jej się, to po prostu nie udało jej się, ale za to co, co zrobił pan, y, pan Nailach w tym czasie, co zrobił pan Nailach, uuu, chyba pan Nailach nie ma dziś szczęścia, więc moi drodzy, na najlacho, najlachowi nie udało się odbyć tłuczka, serio, naprawdę, to jest. To się zdarzyło naprawdę. Zdenerwowany, więc podleciał do tego drugiego tłuczka, myślał, że mu się uda, no i czy się uda, czy się nie uda, nikt nie wie. Nikt, po prostu jest zdenerwowany, jest naprawdę zły widać, czuć jego złość na kilometr. Ja, siedząc z tego miejsca, już się boję, że uberwę. Także wszystkich widzów proszę o zachowanie ciszy i spokoju żeby go nie podrażnić. E, drugi drugi połkę zaś miał więcej szczęścia od tego tłuczka i wycofał go w Jerome, Ale to... <głos> dopiero... Zobaczycie co się będzie działo, czy się mu udał, czy, czy nie. Więc kolejny... Kolejni są... Szaru będzie mieć nie nada zadanie. Przed próba obronienia kafla od kapitana niebieskich. i Uuu, Nie... Nie udało się, nie obroniła tej, tej, tej, tej, tego gola. Także Krukoni 10 punktów dla, dla nich właśnie i Buchoni też mają 10. Także jest remis. Mm, ktoś krzyczy tam z odari. słyszę, kto tam ktoś krzyczy. Widzę, że niezbyt się cieszą Gryfoni i Buchoni, zaś Wysgoni i Krukoni są w niebowzięci, krzyczą... Dalej, no to po niebiescy! I oni robią wszystko co mogą, żeby... Zrobić. ale co, co, robią co robią w tym czasie Kotnet i Ismael yy, yy, yy, yy, yy, cóż, machają do siebie yy, yy, yy, mają <śmali> pokazać coś bardzo nieprzyzwoitego. niestety nie powiem co, co takiego bo profesor McGonagall może mnie za to ukarać bardzo pleśnie wiecie, ja mam już śniaki z boku i, i, i różdżki i różdżka jest bardzo długa i boli, no, naprawdę boli Naprawdę, to jest blutotyk. Bl bl Przepraszam pani profesor, już nie będę nic mówić, już nic, nic, nic nie powiem, nigdy. Także teraz y, kolejny ruch mają, mają, mają, mają, mają, mają, mają szkające. Co oni zrobią, czy, do, czy złapią znicza, który sobie tam gdzieś wędruje daleko, bardzo daleko, czy też nie, czy też okaże się, że nic nie się. Nic, totalnie nic. Zobaczymy. Na szczęście, na razie szukający mają spokój z łuczkami, ale ta sytuacja się może bardzo szybko zmienić. Zwłaszcza, że Sahir jest bardzo niezadowolony z tego, że nie udało mu się odbić ostatniego łuczka, więc może próbować nieczystych zagrywek. Aj, wiecie moi drodzy, on jest z tego znany. Dobrze, że Sahir już nie będę, przepraszam, nie patrzy na mnie. Także Sahir jest bardzo miłym uczniem. Bardzo się przyjaźnimy. Lubimy jeść razem. <grymne> Więc co się dzieje? Co się dzieje? Wracam do meczu, wracam, będę mówić o tym, co się dzieje na meczu. Właśnie mogę zmieniać tematu, żeby mnie profesor McGonagall nie ukarała. Ona bardzo lubi karet, a ja bardzo się boję. Tego. więc jak idzie jak idzie, więc Feliz jest zbita z tropu naprawdę, widzę to w jej oczach, ta dziewczyna coś w tych oczach ma, nie więc zgubiła cel, zgubiła cel już nie wie gdzie tam jest nic, nie wie już gdzie on poleciał i wybuch radości wtrącił ją z równowagi jest i bo udało jej się zdobyć gola, ale to pewnie na szczęście nie będzie w głowie, bo nie masz Ismael zauważa piłeczkę i leci jej w stronie więc yy, leci w, stronę, yy, w jej stronę i próbuje go złapać, ale czy znicz pozwoli sobie na to, czy Znicz będzie chciał współpracować z Ismael? Zobaczymy, zobaczymy, ale Znich! Nie, nie chce współpracować z Ismael. Jest blisko, naprawdę blisko. Miała go już prawie w, w dłoni, to, było już drogi wyciągnięcie jej wspaniałych palców, ale niestety nie udało się jeszcze, ale jest nadal, więc dziewczyna ma szansę, ale co teraz? Kolej na kapitanów. Co oni zrobią? Przecież właśnie jeden zdobył, kurczę, jedy, jeden zdobył gola, drugi, drugi tam też drugi gola i oni mają remis teraz, i oni, oni walczą o... Z... Punkty walczą, żeby, żeby jak najwięcej ich zdobyć, żeby się udało, krzyczą. Po prostu daje się przysłowiowa krew. Oczywiście nieprawdziwa, żeby nie było. Przecież to są bardzo spokojne te rozgrywki. Ale no wiadomo jak to jest. Są emocje, tych emocji nie brakuje i każdy, kto jest na widowni to czuje, każdy wie, że po prostu te mecz jest wspaniały ten mecz przejdzie do historii. Nikt, nikt się nie oprze temu, co się wydarzy, więc to, co robi kapitan? Kapitan chyba tylko y, ogląda się za tyłkiem swoich graczy. Czyżby jakiś kompleks? Czyżby to było, stanowiło o sensie jego istnienia? Cóż, zaraz się dowiemy, ponieważ czekamy, ale chyba kapitan Kurkono będzie szybszy. Także. o, ale coś chyba nie poszło kapitanowi. Więc co jest? Co hmm. kan robi, kapitan? Próbuję przejąć tłuczka. Próbuję przejąć tego hernego tłuczka. właściwie to kafla. Boże, smaria, Maria, czemu ja piszę i robię równe rzeczy? Różne rzeczy. Próbuję przejąć kafla, ale nic z temu nie wychodzi. Nie wychodzi mu, bo jest. jest nie, nie ciągle, po prostu stracił <grym> po prostu koncentrację albo skupienie może skupienie nawet lepiej to brzmi zaś co się dzieje z tłuczkiem e, pana Huelba był tłuczka kolejnego poleciał wysoko, wysoko gdzieś daleko w górę i teraz w dających no i kafel sobie poleciał na dół, ale, ale Natali go złapała. Natali... Otóż, moi drodzy, kurko, no niesamowicie, co oni robią. Oni chyba coś, co dzisiaj nie mogą się skupić. Ale, ale Dante leci już za, za Natalii, więc może będzie to jest za wygraną. Dante jednak ma pecha, nie może przejąć kafel od um, słodkiej blondynki. I ona leci i chce zaatakować tych, tych niedobrych, tych niedobrych twórcze kurkonów, co oni dziwnie grają. Teraz pokażę. Więc co robi Sahir? To jest bardzo zdenerwowane. Sahir jednak wziął się do roboty. Haha, teraz zobaczymy. Więc Tłuczek, Tłuczek jest znowu grze Kolejny jeden poleciał mniej wysoko, zaraz pewnie wróci, ale drugi został odbyty przez Sahira, który się skupił tak, jak skupił chłopak, że wziął swoją pałę. I wziął, uderzył tą pałę w twyczka, którego posłał w stronę isma. I czy jej się uda, nie No to zobaczymy. Zobaczymy. Chyba poczuła się zbyt pewnie, od tego, że zniczy jest tak blisko, że może się. Trochę z nim pobawić. Kolejny zaś, coś z drugim tłuczkiem. Bo on już wraca, wiecie, moi drodzy Państwo, on już wraca do nas. On chce towarzyszyć ludziom tej wspaniałej... Więc co zrobią pokaże pochonów w tym czasie? Yy, czy będą się zastanawiać, czy zrobią coś yy, z tym, że tłuczek drugi postanowił zaatakować Natalii, który Flesz pędzi z kaflem w stronę wspaniałych bramek krokonów. Obrońca czeka... Czeka i nie może się doczekać, dość, no wiadomo, coś te tłuczki strasznie podobały sobie fonów, w dlatego, że oni są faworytami dzisiejszego meczu. Przestańcie się, się zgonić, uspokójcie się, nie potraficie się porządnie zachować. No cóż, widzicie, takie tam towarzystwo. Niestety mam obok się zgonowo, a z drugiej strony mam kurkonów, więc jest trochę problem, rozumiecie, prawda? Ja nie, oczywiście nie, nie tego, nie faworyzuję żadnej z drużyn, to... Oj, i, i, chyba pan y, Warp podziwiał umiejętności swojego kolegi z przeciwnej drużyny, bo tak się zobaczył y, pana Najracha, że... Cóż, to by pomyślał, no jego, jednak ten chłopak potrafi cuda robić ze swoją pałką, nie, żebym coś o tym wiedział, no oczywiście, że nie wiem. Zaś synek tropi co robi Alice? Agnys podatuje to Alice, próbuje odbić tego tłuczka, tego tak stracalnie tłuczka, potem się na, na Sahirze jego wspaniałej pałce, którą wierz w dłoni, zaś, zaś co, co, tak że wpadł jeszcze na, na, na Feliz, co się dzieje, czy Feliz sobie poradzi, czy utrzyma się na lata, wszystko zaraz, wszystko zaraz, um, i jeszcze Alice odbija Feliz tego tłuczka, na, na ten kofle na nią wpadł, co się stanie, Czy ten tłuczek skupi się na woli, Alice, nie, nie skupi się na woli. Teraz kolej na, na, na, na, na, obrońców. I dobrze. Obrońcy, teraz czas na obrońców. O, teraz to, teraz jest w rękach Natalii. Tam ten płuczek leci w nią i, i tego, czy, czy udaje się trafić tym kaflem, czy może oberwie wcześniej, czy może później oberwie. No, zaraz zobaczymy, ponieważ y, Sharon obecnie się skupia na innych rzeczach, a. a. a... się nie udaje obronić! Co to oznacza? To oznacza, że 20 punktów dla Hubble pafu 10 punktów tylko dla Raymond Claw. Także, ooo, sytuacja jest dość napięta. Mhm. Ale nie, mu, nie musicie się ba nie martwić o to, na szczęście wszystko się może jeszcze dobrze skończyć. Chyba, dla no ale to też nie jest pewne. Oczywiście ja nie kibicuję żadnej drużynie, proszę pani profesor mnie nie, nie, nie, nie osądzać o takiej rzeczy. Chwa posądzać, proszę mnie osądzać, pani zawsze mnie osądza, ale to nie jest tak, jakby wygląda. Więc co co się dzieje, Natalii jednak, czy Natalii trafia, czy trafia w nią czuczek? Niestety, Natalii spada z mioty. Tak, kraj jest bardzo brutto. Co jednak z kafrem, który został, który został przerzucony przez barierki? Kurko, w trafia w ręce, ale co się dzieje z Natalii? Natalii obrwała tłuczkę, ponieważ drugi tłuczek skupił się na niej, a pierwszy skupił się na Ismael, który potem poleciał gdzieś indziej, także wiecie... Po prostu ta walka jest bardzo brutalna. Hufflepuff traci jednego ze swoich graczy. Natalii ląduje w skrzydle szpitalnym. Co się stanie dalej? Czy Hufflepuff wygra bez swojej gwiazdy? Czy też Krukoni zobaczą, że mają szansę? Także teraz czas na, na... Na kogo? Na szukających oczywiście. Oni teraz mają swój czas. Mają swój czas, żeby zawalczyć o siebie. I o swoje zwycięstwo im się uda. Czy też raczej ponoszą, poniosą truzwocącą porażkę? O tę za chwilę. Po prostu pali się naprawdę. I właśnie pali się totalnie. Totalnie się pali. Czy uda się i obronić Felis przed tym, co otrzymała od kluczka od i od kotleta? Czy uda jej się zdobyć znicza, czy Ismael może jednak zdobędzie złotą piłeczkę dla swojej drużyny i sprawi, że dzisiejszy mecz będzie należał do nich Okej okay, czas na reklamę reklama dzisiaj specjalne eliksyry u profesor Selwyn która ma dla was cały zestaw eliksirów pieprzowych na gorączkę, maszcie na ból dupy i na inne wspaniałe rzeczy. Tylko u niej skrzydle szpitalne. Zajrzyjcie koniecznie. Koniec reklamy. Więc teraz, co się stało? Teraz czas na naszych szukających serii zwinieć z Tego kotleta. I, wykonując popisowe senton na miotla, omijając oczywiście kotleta i tłuczka, traci znicz. Nic zniknął jej sprzed, <głos> sprzed oczu. Także, co, ale co robi Is Iz leci sobie z i Na szczęście swoje, jej dany tłuczek nie zagraża, ponieważ ten tłuczek został odbity, który miał ją trafić. Chociaż Sahir jest bardzo niepocieszony, ten faktem widzę zresztą po jego minie, coś zresztą mówi, chyba nawet krzyczy. To nie tak miało być. Więc widzicie, Sahir jest bardzo podenerwowany, coś nie wyszło. I Ismael leci za tym z próbuję go złapać. Czy jej się uda? Czy osiągnie sukces? No o no tym później. Ale co robi z nic? Bo przecież to też jest ważne, żeby pisać co robi z Nic. Z nicz postanawia. Otóż nich postanowią stworzyć tryb specyficzny, sprytny, plan, godny ślizgonu. Pewnie został zaczerwany przez nich totalnie. I zniknąć z pola widzenia. Ale czy to mu się uda? Właśnie ja się kryję w stronę widowni. Także na widownio. Właśnie wy, wy co mnie słuchacie. Uważajcie, bo możecie być blisko znicza. Może, może, może wam lecieć w buzi, jeśli macie otwarte. Więc zamknijcie je lepiej. Lepiej, może wam lecieć do uszu. Do oczu, może wam nawet wlecieć, jeśli nie będziecie uważać. Także uważajcie, bo możecie zostać wybrani z nicz. Do was podlecie. No. Teraz Piotr chyba coś krzyczy. Coś brzmi do duszy, do duszy. Więc uważajcie, może wam lecieć z nicz do duszy. A jak wam wlecieć z nicz do duszy, to już was coś ogłuszy. I to nie będzie nic przyjemne. Robi. Panna Hughes, panna Hughes postanawia jej ciastka, i ciastka, nie wiadomo skąd się ma ciastka, ale sobie je, nie bój się, że znik. Czyli, że zniczy do niej podleci, że wląduje jej, w jej paszczy, albo że może może z jakichś tłuczek w nią uderzy, wieczysz kurczę, niby ma tą pałkę, ale nic z nie robi, czy Alice nie potrafi posługiwać się pałką, czy nie potrafi... Nie wiem, już nic nie wiem, jestem... Steve Fluffy, specjalnie dla Was. Specjalnie dla Was to ja. Steve Fluffy, wasz ulubieniec. Co jednak dzieje się dalej? Zaraz Wam wszystko. Jesteście ciekawi jesteście bardzo, bardzo ciekawi, co się teraz stanie. Ale musicie poczekać. Także to pytam, kto nie, próżnuje. Zaś... Co robi pan Warp? Zacznijmy od pana Warta. Pan Warp postanowił zamotać się gdzieś i na po wpadnięciu na Felis Felicis i gdzieś stanął i szuka kafla, ale nie już nie wie sam co ma zrobić. Niby jest połkarzem, ale nie, nie rozumie już do swojej pałki, którą dzierż w dłoni. Jest już za skomplikowana do niego. Rusza gdzieś z tą pałką, szuka kafla, chociaż powinien puczka. Nikt już nic nie wie. Zaś co robi Alice? Alice coś tam robi się pałeczką po swoich plecach, myślał, że to chyba jest jakiś masażer. O, pałeczki są... Dobrze, przepraszam Pani Profesor, już nic już nie będę mówił na temat pałek. Na, na chwilę, tylko... Więc to robi kapitan Krukonów, więc kapitan Krukonów przyjmuje tego kafla, leci w stronę Perli. Leci Perli Buchonów, nikt go nie powstrzymuje, leci niczym strzała, niczym wiatr, niczym ja, gdy nie mam okularów i jestem na miodle i nie wiem gdzie lecę. Także leci, bo chce, leci, bo życie jest złe. Czy są galeony, czy nie, leci Buchca i dzisiaj to on bierze gdzieś władzę w Kurkonach. Dzisiaj to nowe Dante, który jest przystojnym Dante, z naszego wspaniałego domku w Oczywiście nic nie, nie mówię na ten temat, ale on no, po prostu po prostu to, to nasz kampina i rządzi. Ale ja, dobrze, ja nie, ja nie jestem w stronie, czy nic nie mówię już. Więc teraz czas na ścigający. Czy ktoś przejmie kafla po tym, że jak nie ma Natalii? fila kur kurkonów walki są wyrównane bo ja pędzi, ale ja zaraz mam powiem więcej na ten temat. Właśnie, kapitan podaje dan te, tą, tego kafla i dan te, teraz będzie próbował przerzucić tego wspaniałego kafla przez barierki. Właściwie przez przez pętlę. I o czym się barierki mylą z pętlami? Nieważne, po prostu ja tutaj jestem na zastępstwo. Nikt nic nie wie i nikt o nic mi nie posądza. Więc teraz czas na powtarze nasi wspaniale Nasi wspaniali, pokażę, pokażę, oni teraz działają, muszą działać, pokażę, wspaniali, pokażę. Więc to dzieła macie działać, macie coś zrobić. Jak pójdzie Sahirowi? Jak pójdzie drugiemu? U, u, u zobaczymy, wszystko się zapowiada dość, dość typornie z wdogła. Włóczki postanowiły zrobić jakąś dziwną figurę geometryczną, bliżej niezrozumiałą i zaraz zobaczymy co wyjdzie z tego, bo już w koniec szykują się do ataki. Więc co się dzieje? Pierwszy pałkarz w kurkonów próbuje odbić tego tłuczka, który zrobił jakąś dziwną figurę. Drugi też zrobił, ale to jest nieważne, bo pierwszy zrobił dziwniejszą figurę i próbował jakąś wycelową w jakiejś, jakiegoś randomowego zawodnika. Przepraszam, randomowego zawodniku, zapomniałem twojego nazwiska, już nie, bądź tam zły. Więc em, to jakiś kurkonlandy chyba nazywa raczej naszego domu, już nie pamiętam, jestem Steve Luffy. więc biorę i patrzę, jak pierwszy pałtarz nie udaje mu się nic zrobić, ale tłucze go, uderza i go teraz i ramię i teraz już nie wiadomo, co się stanie, ale Sahir za to podlatuje, Boże, Sahir leci jak strzała, bierze do swoją potężną pałę i uderza w tą piłkę, i tą złośliwą piłeczkę, ona i ona leci do Ismael, znowu, on ma wielkie świadce, że ten z no, no, Ismael, a nikt go, nikt go nie podejrzewał, no ale to jest Sahir, nasz Sahir, czyli nie wiem, on mnie lubi, jestem Steve. Ale to nie ważne. teraz czas na kolejną, kolejną rundę. Na kolejną rundę yy, naszych wspaniałych obrońców. Czy obroni szaro w końcu? Czy też nie obroni? Ali w tym czasie jeszcze parska z, z tego ołtarza, co musi się cała krzywda. Bardzo. A może płacze? może jest jej przykro. Możliwe, też ktoś tam mówi do Sahira pewnie, ale leci tam do Ismael i to będzie próba zrobić, to zobaczymy, może jej się uda, może nie. Jed jednak trzeba zobaczyć czy uda się Sharon obronić i wiecie co? Udało się. Więc co teraz, co teraz? Drugi obrońca Kokono sobie lata. Ismael chyba się coś pomylił, bo krzyczy, że przecież było 10 do 10, tak nie może być, było 10 do 10, jest 20 dla haplpafu i 10 dla krukonów. Tak było wtedy, mówiłem, czemu mnie nie słuchasz Ismael, szukaj znicza, że co tam musisz robić kobieto? co ty mówisz do mnie, co ty myślisz sobie, no. Teraz niech, niech szukają. Więc co się dzieje? I leci w kierunku, gdzie zniknął jej zdaniem z szuka, Szukam. Szukam swoim spojrzeniem bacznym. Szuka, czy znajdzie swego znicza, czy znajdzie swego ukochanego znicza. I nie zauważa niestety tłuczka, który, który co robi. Uderzają. ją. Nie w twarz. O nie, uderza ją w ramię że ją w ramię i to tak boleśnie, że yy, się skrzywiłem z bólu sam. Boże, to wygląda naprawdę paskudnie. Ale jednak utrzymuje się na miatle. Jest dzielna, jest dzielna, czy co robić z feliz w tym czasie? To z nic sobie gdzieś tam błądzi. Czeka pewnie, aż ktoś go złapie. Chyba się pojawił. O, chyba się pojawił. Pojawił. Widzę gdzieś złotą kuleczkę. Czy to możliwe? Czy moje okulary nie kłamią? Czy ja naprawdę widzę Widzę gdzieś tam tą złotą kuleczkę, która gdzieś tam błądzi niedaleko i Możliwe. Możliwe, moi drodzy państwo. To są takie emocje. Ja naprawdę nie mogę nie mogę się doczekać do, do zakończenia. Co się zdarzy? Co się wydarzy? Czekam. Mocno czekam na to, co się stanie. Coś się toczy po boisku to jest ciastko, ciastko moje nie powiem, drodzy państwo sędzia bierze po, do tego ciastka bierze to ciastko i je zjada więc co robi, co robi w tym czasie Feliz? Feliz leci za Ismael no, normalnie żaden tłuczek nie jest jej straszny, mimo że przed chwilą strafił jej koleżanka z przeciwnego domu, właściwie jej przeciwniczkę i nie, nie, nie sprawdziła nawet nie obróciła się, była skupiona na tym, żeby złapać znicze ale niestety, niestety nie udało jej się, nie udało się jej. Znicz, sobie po fruną, niedaleko, ismy tutaj pewnie. Tam go widziałem, jestem pewien, widziałem go tam jasny i fluffy, tak sądzę, że gdzieś tam jest niedaleko. Czy ona się do nas dobrze czuje? No. Pani P Pomfrey, która weszła, macha do niej tam nad trybun, żeby żeby, żeby już skończyła, bo, bo żyje się jeszcze raz czas na kapitanów. Czy kapitanowi zrobią coś? Czy oni poruszą swymi supermocami i tem boisko i sprawią, że... Patrzy zmartwiony spojrzeniem na sędzie naszą panią Corleon, ale pani Korleon wydaje, skinęła tego głową, uniosła kciuka, chyba jej smakowało jej ciastko. Także jest dobrze. I nie ma żadnych nieczystych zagrywek na szczęście, chociaż po spojrzeniu w Sahira no, i coś może się szykować. Przepraszam w już nie będę, ale ty wiesz, to te twoje złe spojrzenie złego potewa. Coś tak przyczynia się do różnych rzeczy, więc co teraz? Teraz parę kapitanów i, i oni coś muszą zrobić. Ale co oni zrobią? Co oni... Także kapitan Kokonów, wiecie, moi drodzy Państwo, kapitan Kokonów leci, nie poddaje się, stwierdza, że no nie udało się, ale może się uda jeszcze raz, więc to w jego oczach jest taki zdeterminowany. Podlatuje do Jerome i bierze, przebierze, kurczą łukciem, i bierze temu kafla i zabiera mu. Zbiera z mu zwyczyńca, jeden, bierze tego kafla ze sobą i leci, obraca się na pięcie na swojej miotle nowiutkiej i leci i tak, a co robi w tym czasie Pan Warp, leci w stronę kapitana kokonów i chce, chcę go znów kodować tłuczkiem, <głosy> bo chcę zrobić, chcę zrobić, ma porządek, oj chyba coś tak widzę w tych oczach, w tych oczach yy, wspaniałych, kolorowych, że, że się szykuje coś takiego. Że, że jest bardzo zdeterminowany, żeby, żeby tutaj zapanować tą sytuacją całą niebezpieczną, że no, to zobaczymy, co się stanie, ale to pan, no, widzę, że pan bardzo tutaj to że, że sobie i, i bardzo nie tego, nawet nie patrzy się na tłuczki, tak jest zdeterminowany, niby szuka tłuczka, ale nie może coś, coś się zdecydować. Czas na ścigający. To robią nasi wspaniali ścigający, więc zaraz mam wszystko opowiem. Możecie mi zaufać, więc, więc, więc... I uwaga, zmiana, zmiana, naprawdę, o ja, taka, taka, co to się dzieje, no po prostu... Aż muszę zrobić większy oddech, więc wiecie co, kafel poleciał sobie z rąk kurkońskich do rąk puchońskich. No, mają doskonałą gdzieś taktykę, drogie puchone, więc puchon jeden wziął sobie... Przechytrzył kapitana niebieskich wziął kafel za rąbą Przepraszam pani kapitan, nie będę... Raczej, pani profesor, nie będę przychylać I podał do Jerome i Jerome pędzi do tych krukonów Pędzi do tych krukonów! Żeby im strzelić wielką bramę Taką bramę, że wszyscy się tutaj zdziwimy Ale teraz co dalej? Teraz czas na pałkarze bo oni przecież też mają robotę do wykonania przecież tutaj się dzieje dzieje się tutaj dużo, się dużo rzeczy więc co się dzieje, proszę yy, pokażę kukonów, który oberwał i wygląda jakbym miał teraz się pożykać przepraszam, jak profesor, nie mogę użyć innego słowa więc on odbija, odbija, naprawdę próbuje, już, już tą połą leci ale co dalej, to teraz wam powiem, bo jeszcze musi tam doliczyć do tego do tłuczka, bo... O, moi drodzy Państwo, pierwszy pałkarz, pierwszy pałkarz, no, no, odbił coś tam, ee, ale ten jednak zmienił kierunek. Zobacz, no, nie chcę go zaatakować, zaś Sahir jednak postanowił sprowadzić z drugim tłuczkiem, ale mu nie wyszło. I wiecie, co się jeszcze stało? Sahir się zdenerwował i rzucił pałką w Jerome rzucił pałką w Jerome tak zdenerwowany, że po prostu nikt no nie bierze. I Smaj w tym czasie coś krzyczy, coś krzyczy, że tak, kole, coś tam, nie wiem, nie wiem, nie znam się, ale czy to, krzyczy coś o kolecie. Znaczy kotlecie. I to jest, to jedno i to samo moi drodzy Państwo. Słuchajcie mnie uważnie, bo się są takie emocje. ale jeszcze leci przed Jerome i macha tą swoją pałą, żeby utorować drogę i że pod koniec skręca nam jeszcze, żeby pasować coś tam to jakiegoś tłuczka w obrońce kurkonów, ale czy to jej się udaje? Jest tak zdeterminowana. Jednak czy czy może być pewna tego, że jej się uda? Ja bym tutaj się zastanawiał. Coś tam teraz niby, ale nie, nie, nie jest pewny. Konec zmienia kierunek, ucieka przed, przed, przed czymś, nie wiadomo przed czym. może przed wietrem, może przed tłuczkami, może jakiejś zauważył, może przed pałką zachira, która leci, kurczę w powietrzu, jest tak mocno rzucona, że jeśli ktoś nią dostanie, to po prostu, to ma przejebane. Je... Przepraszam, pani profesor, nie mogę się powstrzymać, to prawda. Zachira, jak rzuci pałką, to, to to, jest, to będzie tragiczne. Naprawdę, to będzie źle. Módlmy się wszyscy. Więc feliz, rozmarzyła się. Też widzę to w jej oczach. I teraz czas, moi drodzy, czas na obrońców. Co oni robią? Teraz za ci w Jerome. Jerome, czy Jerome uda się uniknąć pałki? Sekira? Sakira? ale czy pałki? I tak jest. Happy zdobył Kolejne punkty, ma 30, teraz 30 do 10 i jest świetnie, oby tak dalej. Ale, ale, ale zdarzył się wypadek, bo pałka Sakira uderzyła w Jarodę i do tego tak mocno, bo poleciał na dół biedaczek. Spółczuję mózg totalnie, ale niestety sędzia gwizdze! Jest rzut wolny. Tych drużyna happy buffu kruszy się drastycznie, <ścoughs> jest to jeden ścigający. Jest jeden ścigający. Rzut wolny, jednak. na Asahi otrzymuje. No, ostrzelenie, Więc czas, czas teraz, moi drodzy, na, na, na, na, na, na, na ten. Na rzut wolny. Rzuca, rzuca, więc. Czy uda się? Kolejną bramkę mimo wszystko. I nie udało się. Nie udało się, niestety nie udało się, został ostatni ścigający z Hufflepuffu, co będzie dalej, niestety właśnie nie udało mu się zdobyć obrońca obronił. Huffle jest teraz w rękach kurkonów, a on jeden na trzech, o jest nieciekawa sytuacja dla Pafu. teraz wszystko zależy od szukających, od Ismael, od, od, od tego czy jej się uda, to też nie, czy może wygra Feliz? bądźcie razem ze mną, słuchajcie mnie uważnie, bo wszystko przed nami. I jeśli teraz się nie uda, mecz będzie trwał jeszcze, dopóki ktoś w końcu nie zdobędzie znicza. Wszystko jest w waszych rękach szukające. Jeśli nie zdobędziecie znicza, ten mecz będzie trwał, dopóki tego nie zrobicie. Dopóki albo któraś z was zostanie pokonana, i wtedy będzie mieć tylko jedna szansa na zdobienie, znicza, zdobycie, ewentualnie obie zostaniecie pokonane i wtedy mecz skończy się tak jak je skończy, czyli 30 do 10, 30 punktów dla Hufflepuffu i 10 punktów dla Raymond, jest zacięta moi drodzy Państwo. No, co zrobiła Feliz? Feliz wyminęła wszystkie przeszkody w tym agresie pałkę Sahira, I jednak, jednak właśnie, rzut wolny odwrócił jej uwagę. Dziewczyna się odwróciła nawet tamtą stronę i poszybowała I tam zniczną, to gdzieś poleciał, poleciał sobie hec, daleko, daleko, daleko. No i co teraz? Co teraz? Co z Czy on się pojawił gdzieś na widoku, czy nie? Czy, czy będzie jakaś nadzieja na jej smel, na jej przeciwniczki? Czy coś się stanie? Wydarzy się coś jeszcze? w tym meczu czy może tak się to zakończy tak drastycznie, tak wymijająco w taki sposób i satysfakcjonujący ja, Steve Fluffy postaram się z najbardziej na świecie żeby żeby, ten, żeby być z wami do końca żeby dostarczyć wam jak najwięcej wrażeń jestem tu dla was Tu dla was, moi kochani Rana, która oberwała, rana od, od której yy, no, niestety straciła z nicz. Isma straciła z nicz? Jestem taki pełen emocji. Oberwała tłuczki w siebie i ta rana sprawiła, że, że, że straciła go z oczu. I już boli pamiętam, jej biedna. To by mnie bolało. Kiedyś grałem w płynie, przez chwilę, ale wróciłem to. Także dobrze, koniec tych historii, czas na to, co, co się wydarzy. I proszę Państwa widzę. Widzę znicza Widzę go. Nawet ja go widzę. Ze swoimi grubymi szkiełkami. Widzę znicza. Jest na środku boisku co dalej. Co proszę Państwa się wydarzy. Widz, Widzowie są poderwowani, widzę pszczących śrignonów. To dzieło, dzieło to dzieło. No i co? I tu na razie nic się nie dzieje. Zaś co się dzieje u stronych pochonów? KOTLET! KOTLET! KOTLET! KOTLET! KOTLET! KOTLET! kotlet. Tak, wszyscy krzyczą, kotlet kapitanie, zrób coś! Także krzyczą, czas kapitanów! I co, i co teraz? Pamiętajcie, że, że trwa, że walka jest zacięta. Feliz, Feliz co robisz? Feliz patrzy się gdzieś daleko, hen daleko, nie skupia się na niczu. Tyle rzeczy się dzieje, ja aż sam, sam w to nie wierzę. To tyle rzeczy się tutaj dzieje. Jest taki czas, po prostu. Jednak co robi kapitan niebieski? Bo przecież w końcu oni mają, mają, mają kafla. Oni mają kafla. Kapitan miał kafla, ale już nie ma, bo ostatni postanowił ostatni puchon ze postanowił pomścić i Kupił się tak mocno, że przejął tego paffla i teraz, teraz mknij czym strzała do, do, do bramek. Do bramek kurkonów. A Colette, co robi kolet. nosi pięści w górę. Leci najmniejszego tłuszka i posyła go w stronę innego ścigającego kolami. Czy mu się uda? Czy uda mu się pomścić swoich braci? Właściwie brata i siostrę, ale wiecie o co mi chodzi. I chyba się udało. Oj. Chyba się udało, a teraz, zaraz dowiecie się więcej, bo teraz czas na ruch ścigających. Ścigający, niektórzy się zastanawiają głośno. Zastanawiają się czy to jest wojna czy gra. Wojna czy gra, więc to nie jest zacięte, jest mocne i ja, proszę państwa nie jestem tak podenerwowany, ja w życiu takiej niepodenerwowany nie byłem. Nie wiem już komu kibicować, obie drużyny zdobyły moje serce. Więc muszę, muszę zobaczyć, jak to się potoczy. Czekam na ich kolejne ruchy. Teraz jest, jest czas Pchonów i Krukonów. I proszę Państwa... Proszę Państwa, co się dzieje? Puchon pędzi, ten ostatni biedny puchon pędzi, ale traci kafla, traci po prostu wnęsk mu się z palców. Słońce go oślepiło jest strasznie gorąco. I przejmuje go ten kiedyś z, z, właśnie z przeciwnej, ten ścigający. Bierze go, ale i drugi, któremu miał podać, niestety obrywa tłuczkiem i spada. To, proszę Państwa, kupani też stracili zawodnika. Stracili, jest teraz z dwóch y, do jednego, więc szanse są w miarę wyrównane, więc ale co będzie? Sahir jest ściekły. Znowu w końcu swoją z powrotem pałkarę jest naprawdę ściekły. I teraz, proszę Państwa, jest czas na pałkarze. Płuczki błądzą zaciekle. One teraz. Do nie na razie na, na nikogo nie celują, ale. ale błądzą. Są strasznie, one czekają na krew. Pałkarze się trzymają, widzę determinację w ich oczach, ale z, z obu drużyn. Sahir... Mam wrażenie, że Sahir dla zmiarzy tą pałkę i tak czy ją mocno. Sahir nie w moją stronę, to nie ja. Yy, więc... To, co teraz? Co teraz? Co się wydarzy? Co zrobią pałkarze? Więc... Ha, ha, ha! Sk Skrzycze jeszcze zadali! puszki połamać im mnuki. Przepraszam pani profesor, tak było powiedziane, jak ktoś tak krzyknął I leci się. I, i to się dzieje, dzieje się mocno wszystko, i mocno tak solidnie. O moi drodzy Państwo, co się dzieje? Giorz Konów, ten drugi, którego już zapomniałem jak się nazywa, odbił tłuczek, ale Alice też wyżyła ten tłuczek i, i moi drodzy Państwo, ten tłuczek sobie gdzieś poleciał, nikogo nie trafił na szczęście. Obo, oboje się omar nie zżyli swoimi pałkami, a Sakir w tym czasie, oś Sakir, Sakir zaszalał, bo Saki w tym czasie, się zrobił, z taką wprawdziwą furią wziął tego, wziął swoją pałę i walnął ją w i wymierzył w Alice, Tak jest, Alice wziął, że teraz wymierzy sobie w kogoś innego i można powiedzieć, że to on naprawdę mocno to zrobił, więc to teraz, czy koled coś zrobi, wykona jakiś ruch, czy też poczeka. To są, to są pytania bez, bez odpowiedzi na chwilę obecną, ale postaram się zdobyć dla was te odpowiedzi, zdobyć. I teraz krukon ma i krukon pędzi do państwo. Alice chyba zaczyna się modlić, mm, o w tym czasie. Bierze i leci w i to się dzieje, nie wiadomo czy się zderzą czy nie, czy uderzą swoimi pałkami w siebie, czy zaczyna się walka na, na powietrzu. Wszystko przed nami, moi drodzy. Wszystko. Będzie się walka. Wyczuwam drżenie pałek. Swojej nie mam przy sobie kiedyś miałem. Ale nie chodzi gdzieś... Zresztą nieważne ważne, o co my chodzi. No. Więc teraz czas... Czas na obrońców. Czas na, na to, że leci leci coś w stronę... Um, leci coś w stronę Sharon. Leci... leci. Krokon już jest przy tym, przy, przy pędla i ma się zacząć walka, walka o to czy, czy, czy tem, czy odbije, czy, czy on obroni, czy nie. Niestety, krukoni zdobywają punkty, 20 punktów dla Krokonów. 30 punktów dla hyppel ale nadal są szanse. Kafel teraz będzie w rękach Puchonu. właściwie do innego puchona trzeba dodać. No cóż, nie buczą z tego udaną, blu, buczą, strasznie, nie dziwię się. Strasznie, ostrę dzisiaj się co jest? Teraz czas na szukających. O ich sądzę, że to jeszcze będzie ostrzejsza. To się stanie? to się stanie? Czy uda się? Czy się nie uda? Czekamy! Czekamy! Feli znalazła. Feli pędzi w jego stronę. Ile sił miotlę, pędzi taka z skoderka to jest taka bogulska nazwa takiego pewnego człowieka i pędzi Ismael za nią pobijana mimo, coś tam krew jej leci widać, ple, poplamiona głębką szata już, brudna słońce świeci, grzeje i w oczy nie tylko w oczy, chcą pochwycić złotą kuleczkę czy uda się, które się uda Której się nie uda będą w stanie pochwycić zwycięstwo są tak blisko, obie ramię w ramię, obie tak blisko obie tak chętne, tak gotowe do złapania, do zwycięstwa. I moi drodzy, jest coraz bliżej. Zwycięstwo dla Hufflepuffu. gratulacje Ismael zdłopowo zniks Były w ramię w ramie Dziewczęta były w ramię w ramię. Ufelizm blisko Ismael. Były tak blisko. Obie miały go na wyciągnięcie ręki. zopało Więc, moi drodzy, 180 punktów dla do 20 dla Rukonów. To był doskonały mecz, doskonały mecz, naprawdę dziękuję, że mogłem tutaj uczestniczyć w tym wszystkim, jestem cały pełen emocji, kibicowałem jednej i drugiej drużynie, naprawdę to była wspaniała gra, naprawdę było świetne, że co się dzieje, Sahir rzuca w po, połku Koneta i rzuca Sahira. Znaczynają przyśpiewki. Do nienawiści, do tej drużyny, tak wychowano, wychowano nas. I lecą przyśpiewki i widzowie są, zaczynają, fala, gryfoni puchoni, no, krzyczą, niosą pieśń, zwycięstwa. ale krzyczy, został po zrońcu. Koled został pałką i poleciał na murawę. Sakir się kurzu poleciał gdzieś daleko. unikając ja, wszystkich pałek. Mała wszystkich gdzie leci w stronę zachodzącego słońca jest gdzieś w głowach murach, płuczki zostają złapane przez, przez ludzi, także gratulacje, ale Sacher i tak wszystko uniknął, bo jest nieśmietelny ludzie, nieśmietelny, I rany szybko się goją, jest szybki jak guskawica, A jak nie ma błyskawicy. Także.